Mieliśmy seminarium wiary w sali balowej hotelu Holiday Inn. Po jednym z porannych wykładów ten człowiek podszedł do mnie, to był starszy pan, i powiedział, bracie Hegin, proszę, żebyś się o mnie pomodlił. Spytałem, o co? On powiedział, cóż, należałem tutaj do pewnego kościoła, tutaj w Cincinnati, to był kościół pełnej Ewangelii, należałem do niego przez wiele lat dokładnie przez 23 lata i pomiędzy mną a pastorem tego kościoła zaistniało nieporozumienie w rezultacie czego przeniosłem się do innego kościoła od paru lat chodzę do tego innego kościoła ale tamten pastor, z którym się pokłóciłem odchodzi i myślę o tym, żeby wrócić do mojego poprzedniego kościoła. Nie zrozum mnie źle. Tamten pastor jest moim bardzo dobrym przyjacielem. Dwa, trzy razy w tygodniu jemy razem śniadanie. Mamy dobrą relację. Owszem, mieliśmy to nieporozumienie, ale ono zostało wyjaśnione. Odkryliśmy, że żaden z nas nie miał racji. Mówi się, że w każdym sporze są trzy stanowiska. Twoje, tego drugiego oraz to właściwe. Zazwyczaj tak właśnie jest. Amen? Nie wyłączaj mnie, bo głoszę dobre rzeczy. Tak więc on powiedział, myślałem o tym, żeby zrezygnować z mojego obecnego kościoła i wrócić tam, skąd przyszedłem, do tego pierwotnego kościoła. Ale nie jestem pewien, czy powinienem zostać, czy wrócić. Tak więc proszę, żebyś się o mnie pomodlił, abym uzyskał jakiegoś rodzaju prowadzenie w tej sprawie. Powiedziałem, dobrze. Położyłem mu rękę na czole i zacząłem się modlić. Ale Duch Święty mnie zatrzymał. Tu wewnątrz. Więc przestałem się modlić. I powiedziałem do tego człowieka, on miał zamknięte oczy. Ja otworzyłem moje oczy i powiedziałem, spójrz na mnie. Powiedziałem, sprawdź to tutaj w duchu, jakie jest twoje serce. Jakie masz wewnętrzne świadectwo w tej sprawie? On się zaśmiał i powiedział, muszę tam wrócić. On to wiedział przez cały czas, ale nie zdawał sobie z tego sprawy. Widzicie, tak często ludzie szukają czegoś spektakularnego. Być może tego, że Bóg będzie się poruszał w taki sposób, że coś pojawi się na niebie. Wiecie. Pan przemówił kiedyś do mnie i powiedział... Mój lud szuka tego, co spektakularne, a nie zauważa tego, co nadprzyrodzone. Oni chcą, żeby wydarzyło się coś spektakularnego, a to wewnętrzne świadectwo jest nadprzyrodzone. Ono tam jest przez cały czas. Amen. Te inne rzeczy też się dzieją. Gdy chce tego duch, ale one nie są najważniejsze. Amen. Amen. Bóg interesuje się każdą sferą naszego życia. Czy możecie powiedzieć na to Amen? Amen. Aleluja. W roku 1959, w lutym 1959, ukazał mi się Pan przyszedł do mojego pokoju i usiadł na krawędzi łóżka. Ja tam leżałem odpoczywając, to było około w pół do szóstej po południu, i on rozmawiał ze mną przez półtorej godziny. Mówił do mnie przede wszystkim o służbie proroka, ale mówił też do mnie o tym, jak być prowadzonym przez Ducha Świętego. I powiedział, ucz mój lud tego, jak być prowadzonym przez ducha. I powiedział do mnie, sposobem numer jeden, sposobem podstawowym, przez który prowadzę każdego z moich ludzi, jest wewnętrzne świadectwo. I powiedział do mnie, jeśli będziesz podążał za tym wewnętrznym świadectwem, uczynię cię bogatym. Nie sprzeciwiam się temu, by moje dzieci były bogate. Sprzeciwiam się jedynie temu, by były chciwe. Amen? Wiecie, wielu ludzi stara się zrobić takie wrażenie, które częściowo jest prawdziwe. Wiecie, że dajesz dużo, a Bóg Tobie to zwraca. A jeśli dasz więcej, to Bóg Ci zwróci jeszcze więcej. Ale to ma też swoją drugą stronę. Musisz być wrażliwy na Ducha Świętego, a nie jedynie czynić coś, co powiedział Ci jakiś człowiek. I tak na przykład w naszej szkole mieliśmy mówcę, który prowadził seminarium. I on mówił o oddaniu swego samochodu, w wyniku czego Bóg dał mu nowy. Jeden z naszych studentów miał takiego starego grata i pomyślał, o to wspaniałe, oddam ten szmelc, a Bóg da mi nowe auto. Tak więc on oddał swojego starego grata i do końca roku chodził na piechotę. Nie dostał w zamian żadnego samochodu, bo nie zwrócił uwagi na to, że mówca powiedział, że Pan go do tego prowadził. Widzicie, jest ogromna różnica pomiędzy czynieniem tego, do czego Pan cię prowadzi, a czynieniem czegoś, bo ktoś inny tak zrobił, albo czynieniem tego, bo ktoś ci powiedział, żebyś tak zrobił. Jeśli twojego serca w tym nie ma, to nie idź za tym. Słuchaj swojego ducha. Pan powiedział to do mnie osobiście, ale powiedział to nie tylko do mnie, bo powiedział również idź i nauczaj tego, mój lud. Powiedział jeśli będziesz podążał za wewnętrznym świadectwem, za głosem ducha, to wówczas uczynię cię bogatym. Nie odmawiam moim dzieciom bycia bogatymi. Cóż, nie jestem doskonały i wy nie jesteście doskonali. Nikt nigdy taki nie był oprócz Jezusa. Ale sądzę, że osiągnąłem to w 90%. To podążanie za Duchem Bożym. Oczywiście to zawiera w sobie dziesięciny ofiary i pomoc ubogim. Czyniłem każdą z tych rzeczy. Ale podążałem za duchem. Amen. Parę dni temu zdałem sobie sprawę, w związku z tym, o czym teraz mówię, że wielu ludzi pyta mnie, kiedy pójdziesz na emeryturę. Odpowiadam, że ja nie wybieram się na emeryturę. Zbliżają się moje 84. urodziny, ale nie wybieram się na emeryturę. Chwała Bogu. Ale uświadomiłem sobie, że mógłbym. Wraz z żoną mógłbym pójść na emeryturę i zarabiać 125 do 130 tysięcy dolarów rocznie. I to byłoby wolne od podatku. I nie tylko to, ale przez ostatnich 10 lat, każde z moich wnucząt kupiło sobie dom. I każdemu z moich prawnucząt dałem około 20 tysięcy dolarów. Jest ich sześcioro. Po to, żeby sfinansować ich życiowy start i studia w koledżu. Chwała Bogu. Amen. Aleluja. Pan uczynił to, co zapowiedział, ale ja Go posłuchałem. Tak jak powiedziałem, nie byłem w tym doskonały. Żałuję, że nie byłem doskonały. Ale nie jestem doskonały. Muszę to przyznać. I wy też musicie to przyznać. Amen. Ale Bogu niech będą dzięki za Ducha Świętego. Powiedzcie to głośno. Dzięki Bogu za Ducha Świętego. Powiedzcie to z wiarą. Jestem prowadzony przez Ducha Bożego. On jest moim przewodnikiem. Aleluja. Zbyt często nie zatrzymujemy się, aby pomyśleć. Panie, czy chcesz, żebym to zrobił? Czy chcesz, żebym poszedł w tym kierunku? Tak często po prostu idziemy naprzód i to robimy. Czasem tylko dlatego, że ktoś inny tak zrobił. A czasem dlatego, że ktoś tam powiedział. Wiecie, zostawiłem pastorowanie kościoła w 1949 roku. Tutaj w Ameryce od 1948, właściwie 1947 roku do lat 50 było przebudzenie uzdrowieńcze. Ja przez całe moje życie byłem kaznodzieją głoszącym uzdrowienie, jeszcze zanim zaczęło się przebudzenie uzdrowieńcze. Miałem nabożeństwa uzdrowieńcze przez cały czas, ale gdziekolwiek szedłem, na każdym ze spotkań, które odbywały się 3 do 5 razy każdego tygodnia, przez 13 lat, możecie sobie wyobrazić, że ich było dobrze ponad 1000 i ktoś prorokował, że będę miał namiot. Ludzie mieli wtedy namioty, to było przebudzenie namiotowe. Ludzie pisali też do mnie, Pan powiedział mi, że mam Ci powiedzieć. A ja nie miałem tego namiotu. Nie miałem nawet namiotu turystycznego. A cóż dopiero mówić o namiocie ewangelizacyjnym? Nie miałem żadnego namiotu. Ale wiecie co? Gdy odszedłem z mojego ostatniego kościoła, Pan powiedział mi, pozostań w kościołach. Tak więc od 1949 roku aż do 1963 pozostawałem i usługiwałem jedynie w kościołach. Ale w styczniu 1963 roku, kiedy głosiłem na zgromadzenie, zstąpił duch modlitwy. To mi się przytrafia średnio co 5-7 lat. Jestem w połowie kazania, a wszyscy padają na podłogę. Jakby im ktoś to nakazał, oczywiście Duch Święty im to nakazał. Spoglądam na to zgromadzenie, a tam nikt nie siedzi w ławce. Wszyscy albo klęczeli przy ławkach, albo byli z przodu, przed podium, modląc się. Pomyślałem, chyba lepiej, jeśli do nich dołączę. Zszedłem więc z podium po stopniach i uklęknąłem przy schodach. Zacząłem się modlić. Najpierw modliłem się po angielsku, a potem zacząłem modlić się w duchu. W duchu, to znaczy w językach. Po chwili pomyślałem, że modlę się już jakieś 15 minut, ale okazało się, że modlę się od półtorej godziny. Zostałem pochwycony przez ducha i zatraciłem się w tym. To chyba jedyne wyjaśnienie. Ale w międzyczasie Pan pokazał mi coś i powiedział mi, Żebym podążył w innym kierunku. Żebym skierował moją służbę ku salom konferencyjnym. Amen. On nie powiedział mi ani słowa o namiotach. Powiedział o audytoriach. Powiedział, udaj się w miejsca neutralne. Sale balowe w hotelach. Audytoria. Amen. Nie zacząłem tego robić zaraz w następnym tygodniu. Na tym również wielu ludzi się potyka. Jestem pewien, że czasem robią to, bo Bóg im rzeczywiście powiedział, żeby to zrobili. Ale oni sądzą, że miał na myśli, aby zrobili to za tydzień. Ale oni od razu w to wskakują, a potem dziwią się, że coś nie działa. Poczekaj na Boga. Niemal przez dwa lata nie prowadziłem spotkań w audytoriach, chociaż Pan powiedział mi, żebym to robił. Ale kiedy już zacząłem je prowadzić, to działało niczym magia. Chwała Bogu, ponieważ nadszedł Boży czas. Alleluja. Alleluja. Chwała, niech będzie Bogu na wieki. Tak więc, widzicie, podążałem za duchem. Widzicie, jak to wyglądało. Nie róbcie czegoś tylko dlatego, że ktoś wam prorokował, że powinniście to robić. Badajcie swoje serce. Czy to się zgadza z waszym duchem? Czy to się zgadza z Bożym Słowem? Parę lat temu w Tulsa nauczałem grupę studentów drugiego roku. I po jednym z porannych wykładów Zatrzymał mnie pewien młody człowiek i zapytał, bracie Hegin, czy mogę z tobą porozmawiać? Powiedziałem, dobrze. I on powiedział, zostałem wywołany przez pewnego człowieka. Wymienił jego nazwisko, jego nie znałem. Był to jakiś człowiek, który usługiwał w Teksasie. I ten student powiedział, on mnie wywołał. I powiedział, że Bóg powołuje mnie do Afryki. że w ciągu sześciu tygodni znajdę się tam, w Afryce. Co o tym sądzisz? Powiedziałem, cóż, a co ci mówi o tym twoje serce? On powiedział, wraz z żoną modliliśmy się i odbieramy, że Pan chce, abym robił coś innego. Powiedziałem mu, zapomnij o tym. On powiedział, dobrze, ale ten człowiek, i tu wymienił jego imię, jest prorokiem. Spytałem, a kto ci to powiedział? No on sam. Powiedziałem, jeżeli musisz mówić ludziom, że jesteś prorokiem, to prawdopodobnie nim nie jesteś. A jeśli nim jesteś, to sami na to wpadną. Amen? Słuchacie mnie? Tak, ale on powiedział. Nie obchodzi mnie, co on powiedział. Głosiłem kiedyś w Teksasie. Wiecie, w nie nikt nie jest aż tak głupi. Głosiłem tam i podeszła do mnie pewna pani. I powiedziała, bracie Hegin, mój syn, on miał wtedy 13 lat, może 14, coś koło tego. On był wtedy na spotkaniu. Musisz uważać, na jakie spotkanie się udajesz. Amen. Nie idziesz do byle jakiej restauracji. Wybierasz ją. Ale gdy chodzi o pokarm duchowy, to idziesz gdziekolwiek. Także tam, gdzie podają zatrute jedzenie. Rozumiecie, o czym mówię? Tak więc ona powiedziała, ten prorok, prorok taki to ataki, wymieniła jego imię. On położył ręce na tego chłopca i prorokował nad nim. I oni nagrali to proroctwo na kasetę. Ona powiedziała, nagrałam to. Nagrałam to. Powiedziała, wiem, że gdy chodzi o proroków, to pismo mówi, że niech mówi dwóch albo trzech, a pozostali niech to rozsądzają. Chcę, żebyś to przeczytał i rozsądził. Powiedziałem, dobrze, w porządku. Zanim zacząłem, miałem świadectwo ducha, że to jest bzdura. Ale gdy to przeczytałem, to wiedziałem na pewno, że jest to bzdura. Bzdura pisana dużymi literami. Bzdura. Kompletny bzdet, pisany dużymi literami. Przeczytałem to. Ale nie przeczytałem całości. Tyle, ile przeczytałem, mi wystarczyło. Jeżeli początek jest zupełnie bez sensu, to po co zajmować się resztą? Początek brzmiał tak, powołałem Cię i zrobię z Ciebie coś wielkiego. Powiedziałem, o Boże, czy nie chcesz raczej ukazać siebie jako wielkiego? Czasami ludzie starają się mnie przedstawić jako człowieka wielkiej wiary. Mówię, nie, jestem człowiekiem, który służy wielkiemu Bogu. Mam wiarę w wielkiego Boga. Amen. Nie możemy wywyższać człowieka. Nie możemy wywyższać ciała. Mąż wiary i mocy. Nie. Służę wiernemu Bogu, który jest potężny. Amen. Z naturalnego punktu widzenia jestem niczym. I bez Niego nic nie mogę uczynić. Bez Niego jestem porażką, ale dzięki Bogu On jest moim Amen. pomocnikiem. Amen? Tak więc uczynię z Ciebie coś wielkiego. W Twoim życiu będzie działać wszystkie dziewięć darów Ducha Świętego. Będziesz większy niż wszystkich dwunastu apostołów razem wziętych. Na tym zakończyłem lekturę i oddałem to tej pani. Co o tym myślisz? Powiedziałem, to kompletna bzdura, kupa bzdetów. Ona się na mnie wściekła. Wściekła się. Ludzie sądzą, że są ubłogosławieni czymś, co jest nic nie warte. Czymś, co nie zda się nawet psu na budę. Ja nie przypisałbym temu chłopcu zdolności do bycia biologicznym ojcem, a cóż dopiero kaznodzieją. Amen. Nie staram się być zabawny. Po prostu taka jest prawda. Amen. Mówię o byciu prowadzonym przez ducha, nie tylko w modlitwie, ale w każdej sferze życia. O byciu prowadzonym przez ducha. Po co robimy pewne rzeczy? Po raz ostatni byłem pastorem w kościele w Wan, Teksasie. To było od 1946 do 1949 roku. Te trzy pełne lata upłynęły mi niczym parę dni. Czułem wtedy, że Bóg mówi do mojego serca o tym, żeby zostawić ten kościół i udać się na pole. Pomyślałem, że po prostu zostanę ewangelistą. Później odkryłem, że chodziło o coś innego, ale tak czy inaczej, On musiał mnie wyciągnąć z tego kościoła. Poświęciłem dodatkowy czas, aby czekać na Boga. Miałem takie pomieszczenie obok kościoła i wiecie, mieliśmy ustalone godziny, kiedy dzieci wychodzą do szkoły, kiedy jemy posiłki. I jeżeli nie wychodziłem z tego pomieszczenia na posiłek, to znaczyło, że nie będę jadł. Tak więc ja się tam chowałem i spędzałem czas oczekując na Boga, czekając w Jego obecności. Rozważałem i badałem przed nim różne sprawy. Przychodziłem do ołtarza. Wydobywałem z mego wnętrza różne rzeczy i kładłem je na ołtarzu. Co było moją motywacją? Dlaczego chciałem to robić? Ponieważ chciałem zostawić służbę w najlepszym z naturalnego punktu widzenia Kościele, jaki pasterzowałem. On był najwygodniejszy. Najwięcej wygody, najwięcej pieniędzy. A w Kościele dobrze się działo. Patrząc na 25-30-letnią historię tego Kościoła, to my prowadziliśmy najwięcej szkółek niedzielnych w jego historii. Mieliśmy największe tłumy w jego historii. Dobrze się działo, nie mieliśmy żadnych problemów. Dlaczego chciałem odejść? Z naturalnego punktu widzenia to byłoby głupie. To, co tam, jest niepewne, a tu jesteś bezpieczny. Ci ludzie będą cię wspierać. Masz wsparcie. Masz najlepszy samochód, jakim kiedykolwiek jeździłeś. Najlepsze ubrania, jakie kiedykolwiek nosiłeś. Dzieci mają lepszą opiekę niż kiedykolwiek dotąd. Co z tobą? O co ci chodzi? Wyłóż, dlaczego chcesz odejść? To nie mogłem być ja. Mówię o moim duchu zaś z naturalnego punktu widzenia to na pewno nie mogłem być ja, ponieważ nie chciałbym zostawić najlepszej rzeczy, jaka mnie spotkała w służbie. Położyłem to wszystko na ołtarzu i powiedziałem, nie, to nie ja chcę to zrobić. To Pan włożył we mnie to pragnienie. Wiecie, sięgałem do mojego ducha i wyciągałem z niego, a potem kładłem na ołtarzu różne rzeczy. I tak, dokopałem się głęboko. Wiecie, czasami, gdy wchodzisz w ducha, to ciężko jest wyjaśnić pewne rzeczy w naturalny sposób. Czy widzieliście kiedyś stary but? Taki stary, schodzony bud, który w dodatku leżał gdzieś tam z tyłu w ogrodzie przez dwie albo trzy zimy. On jest cały czarny. Wiecie, ja coś takiego z siebie wyciągnąłem. I spytałem, co to w ogóle jest i co to robi w moim wnętrzu? A Pan powiedział do mnie, to jest tradycja baptystyczna. Musisz się jej pozbyć, zanim Cię pobłogosławię. Musiałem położyć ją na ołtarzu. A potem zobaczyłem w moim ręku coś, co również wyglądało źle i spytałem, co to jest. A Pan powiedział, to jest Twoja tradycja zielonoświątkowa. Musisz ją położyć na ołtarzu. Położyłem ją na ołtarzu. Mówię tutaj o byciu prowadzonym przez Ducha. Amen. Powiedziałem Amen. Chwała Bogu. Zbliża się czas, żeby stąd wyjść. Powstańcie wszyscy. Halleluja. Nie wiem, którędy szedłem, ale doszedłem. Halleluja. Ale nie doszedłem jeszcze do końca, więc będziemy mogli zacząć jutro. Chwała Bogu, Aleluja. Dziękujemy Ci, panie. Dziękujemy Ci, panie. Chwała Bogu. Jest czas przygotowań, jest czas na to, żeby się przygotować, a później nadchodzi czas, aby wyruszyć. Bóg mówi do serc i przemówił do serc. Słuchaj tego, co mówi do Twojego serca, do Twojego ducha. I ucz się, aleluja, a błogosławieństwa Boże spoczną na tobie, a Boże przewodnictwo pokieruje twą ścieżką i będziesz w stanie powiedzieć, jestem prowadzony duchem. I to się wypełni. Wszystko to, co jest napisane w Bożym Słowie odnośnie czasów ostatecznych, możesz to czytać, a rozglądając się wokół dostrzeżesz znaki czasu, które się wypełniły. Jest jeszcze parę, które muszą się wypełnić, ale one się wypełnią. Ale wszystko to, co Duch Święty powiedział do ciebie, o czym przemówił do twojego serca i do twojego ducha, wypełni się. Aleluja. Niektórzy powiedzieli, musiałem się pomylić. To się nie wypełniło. Upłynął czas. Czas przyszedł i odszedł. Ale Pan Zastępów mówi, teraz jest czas. To się wypełniło. To się wypełnia i wypełni się. A Ty będziesz się cieszył i radował. I Kościół będzie błogosławiony i dzieło Boże będzie rosnąć. I pójdziesz naprzód z wielką radością i wielką mocą. Będziesz się radował, aleluja. Podnieście wasze ręce i radujcie się. Chwalcie jego święte imię na wieki. Chwalcie jego święte imię na wieki. Chwalcie jego święte imię na wieki. Chwalcie jego święte imię na wieki. Dziękujemy Ci, Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Chwała Bogu, niech będzie na wieki. Aleluja. Teraz zamknij oczy i podnieś jedną rękę ku niebu. Módl się za mną, tą modlitwą. I niech Twoje serce się z nią zgadza. Wiesz, co mam na myśli? To, żebyś uwierzył w sercu. Ojcze niebiański, dzięki za to, że jesteś moim Ojcem. Narodziłem się na nowo. Jestem narodzony z Boga. Jestem Jego własnym dzieckiem. A Ty jesteś moim własnym Ojcem. Dzięki Ci, Ojcze, za Twoje cenne, święte, spisane słowo. Dzięki za Ducha Świętego. Dzięki za przywilej modlitwy. Ojcze, modlimy się. Żebyś w tych dniach ostatecznych uzdolnił Twoich sług na każdym miejscu do głoszenia Twoich słów. Aleluja. Z całą odwagą, z całą śmiałością, przez wyciągnięcie rąk w celu uzdrowienia i aby działy się znaki i cuda w imieniu Twojego Świętego Syna Jezusa. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci za to, że to się dzieje. To się działo, to się dzieje teraz i to się będzie działo w coraz większym i większym stopniu. Niech nastąpi wielki wzrost w tych obszarach. Dzięki Ci, Ojcze. Alleluja. Alleluja. Chwała Bogu. Czy pamiętacie opisaną w Biblii historię Pawła i Sylasa w więzieniu? O północy oni modlili się i śpiewali pieśni Bogu na chwałę. I gdy śpiewali pieśni chwały, przyszła odpowiedź zaśpiewamy Bogu takie same pieśni chwały, zanim się rozejdziemy. Dzięki Ci, Panie Jezu. Będę Cię błogosławił, Panie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Wdzięcznym sercem będę Cię błogosławił, Panie. Z wzniesionymi rękami i ustami pełnymi chwały Heart of Thanksgiving. Praise God. I'll bless thee all bless thee Hallelujah. With a heart. With a heart of thanksgiving. A heart of thanksgiving. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Hallelu bless thee. Praise the God. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. With a heart of thanksgiving. Yes. Yes. I will bless, I will bless thee, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank o you, Lord. Lord we thank love you. you. We bless Bless, you. bless we your holy name. Forever. Bless hands. your holy name forever. We bless you. praise God. your name. Hallelujah. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank, Lord. thank you, Lord. Many, many, many, many, many, many. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Thank Jesus. you Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, bless your holy name. Thank you, Jesus. Bless your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Amen. Many, many, many, many. Hallelujah. Aleluja, chwała Bogu. A teraz zamknijcie swoje oczy. Podnieście rękę ku niebu i powiedzcie, jestem wierzącym, a nie wątpiącym. Szatanie, jesteś kłamcą. Słowo Boże jest prawdą. A według słowa, to ja mam zwycięstwo. Podnieś do góry drugą rękę i podziękuj Mu za nie. Chwała Bogu, chwała Bogu, chwała Bogu. Chwała Bogu. Alleluja Jezusowi. Błogosławione niech będzie Jego Święte Imię. Niech Jego Święte Imię będzie błogosławione na wieki. Alleluja. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Cóż, jest dobrze, ale będzie lepiej. Mam na myśli to, że te nabożeństwa są dobre, ale będą lepsze. Jeżeli nie wierzysz, to po prostu przychodź dalej. Zwróćcie się teraz jedni do drugich i powiedzcie, jestem wierzącym, a nie wątpiącym. Amen. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie.